opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj audycja numer 101. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że prawdopodobnie spotkamy się przy piwie Black Hope. Ale dzisiaj jest tak słoneczny dzień, tak ładny, ciepły, że wolałbym zamiast ciężkiego, mocnego piwa wypić coś lekkiego, orzeźwiającego. I dlatego dzisiaj odcinek o Lady Blanche. Jest to Witbir z Aleprowaru, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji jeszcze zanim się y, piwo na rynku pojawiło. W internecie Bartek z Aleprowaru udostępnił etykiety, które są czarno-białe, no i są trochę, trochę takie e, na przekór zrobione, ponieważ na etykietach jest przedstawiona kobieta z brodą. Wielu osobom to się nie spodobało, wiele osób uznało to za fajny żart, no jeżeli o mnie chodzi, etykieta fajna. Podoba mi się to, że jest yy, czarno-biała. Nie ma żadnych odcieni szarości, tylko biel i czerń. Sama grafika jak dla mnie może być, nie widzę tutaj nic złego, no ale Rowing Jack mi się dużo bardziej podobał. Piwo zakapslowane białym kapslem, który świetnie pasuje do etykiet, butelka oczywiście z brązowego szkła NRW. Piwo jest dwunastką, 12%, 12 ekstraktu, 4,7% alkoholu, no i niziutkie ibu 15%, czyli dla wita jak najbardziej odpowiednio. W składzie piwa możemy wyróżnić słód pszeniczny, pilzneński, niesłodowany owies i pszenicę, chmiel halertał, drożdże S33, kolendrę indyjską oraz skórkę kurasą. Bo jak wszystkie inne produkty ale browaru jest niefiltrowane oraz niepasteryzowane. No i muszę powiedzieć, że dzisiaj mi mija termin ważności, dlatego ważne jest, żeby to piło wypić witów no, raczej się nie postarza. Zresztą tydzień temu Bartek sam to odradzał, że mówił, że wita to najlepiej pić na świeżo, no to ja też e, dlatego się zabieram. Właśnie dzisiaj za to piwo. Myślę, że jak Black Hope, które e, chyba też jest do tej samej, do tego samego dnia ważne, nie pamiętam. No, ale myślę, że jak Black Hope trochę postoi, to absolutnie nic z temu piwu nie będzie. No ale Wita lepiej wypi. Jak najszybciej. W butelce jest sporo drożdży zebranych. No w końcu piwo niefiltrowane. Wygląda zachęcająco. Zobaczymy, czy, czy widz z ale Browaru jest wart 7 zł, jakie za nie zapłaciłem. Czy może lepiej. Na przykład yy, wykosztować się mniej i kupić obołonia biłego. A może lepiej wykosztować się trochę więcej i sięgnąć po coś z Belgii. Zobaczymy, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że, że nie będzie tutaj żadnej wpadki. No dobrze to dzisiaj zróbmy taką bardzo szybką, bardzo dynamiczną audycję. Więc otwieramy nasze Lady Blanche. Będziemy kosztować, oceniać. No i mam nadzieję, że będę po tej degustacji zadowolony i Wy również. Kapsel bardzo twardy, momentalnie zszedł z butelki, prawie wcale się nie wygiął, w troszeczkę piany się zebrało, ale to jest taka naprawdę bardzo mała ilość, więc przeleję sobie do szklanki. Mam taką bardzo fajną niemiecką szklankę, która jest prosta. Jest tak jakby kawałek rury, jest, nie rozszerza się w żadnym miejscu poza takim naprawdę malutkim rozszerzeniem na dnie. To jest szklanka oczywiście do, do pszenicy eee, i mam nadzieję, że fajnie mi się będzie z niej pić piwo. Lubię tą szklankę.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 Piana mi nie uciekła ze szklanki, e, przynajmniej tak się spodziewałem, że będzie mi uciekać, no ale ta piana bardzo niechętnie powstawała, więc przechyliłem mocniej butelkę, piwo się energicznie nalało, no i powstał, powstała piana, jakieś 2 cm tej piany i w dwie minuty opadła kompletnie do takiej obrączki, można powiedzieć mocno koncernowej. No nie jest to najpiękniejsza piana, ona jest tutaj z takich... Grubych oczek się składa, jest w kolorze takim biało-szarym, no i naprawdę nie wygląda zbyt zachęcająco. No ale to nie piana jest tutaj, przecież najważniejsza. Piwo pachnie interesująco, dużo, dużo dobrych drożdży czuć. Zapach jest naprawdę przyjemny, minimalnie kojarzy mi się z zapachem świeżo pieczonego chleba. Ja co drugi, trzeci dzień nastawiam sobie wieczorem Automat do chleba i ranek wchodzę do kuchni, to, to właśnie zapach jest bardzo podobny przy świeżo upieczonym chlebie. Zdecydowanie piwo mocno drożdżowe. Wydaje mi się, że, że lekki aromat kukurydzy czuć. Boję się, żeby to piwo nie było popsute, ale nie wydaje mi się, cały czas je przechowywałem w lodówce. Piwo jak do sklepu przyjechało, to, to ja też je na drugi dzień zaraz kupiłem, więc. To no, w tym sklepie też raczej się nie mogło popsuć. Zresztą było zimne. Ciężko jest wyczuć skórki pomarańczy. Ten zapach jest taki minimalnie cytrynowy, ale co naprawdę tak bardzo delikatnie. Zapach kolendry jakby nieobecny. No dziwnie zapachowo zbudowane piwo, ale no spróbuję pierwszy łyk, może będzie lepiej. Piwo jest bardzo lekkie, no ale jest też takie bardzo nijakie. Zdecydowanie jest to jeden ze słabszych witów, jakie piłem. No, no niestety. Ale tutaj ale prowar proponuje nam piwo, które no jak na mój gust, to jest nie takim witem, jakie ja lubię. Ja lubię naprawdę dużo kolendry, a tutaj jest bardzo mała ilość. No praktycznie jest niewyczuwalna w smaku. Ja lubię dużo cytrusów, lubię jak piwo Lubię jak widbiór jest kwaśny, a tutaj również no, piwo tak nie do końca jest kwaśne. Charakter tego piwa jest zdecydowanie drożdżowy, lekko słodowy, takie mdłe jest. Na plus na pewno wysokie wysycenie tutaj należy zaliczyć, bo, bo to, to ma być piwo, które będzie orzeźwiać, a takie nasycenie jak jest w Lady Blanche, no to z pewnością Was dobrze orzeźwi. No i co ciekawe, to nie jest takie nieprzyjemne, wysokie widzenie jak w polskich lagerach, niektórych można spotkać. Te jest e, bardzo fajne. Piwo jest zdecydowanie mocno nasycone gazem, ale nie jest przegazowane. Dziwne jest to piwo. Tak e, niby, się, niby nic specjalnego, ale bierze się po łyku. Jeden, drugi łyk, trzeci. No i nagle nie ma pół szklanki. <śmiech> Zastanawiające. Rozumiem, gdyby piwo było pyszne by mogło znikać w takich ilościach. No ale niestety Lady Blanche nie jest pysz. I to mnie właśnie zastanawia. Hm. pomimo tego, że to nie jest kimo, jakie ja bym się spodziewał dostać, to nie mogę powiedzieć, że jest jakieś niesmaczne. No nie, nie, absolutnie. To jest taka, taka trochę inna pszenica. Wydaje mi się, że, że ja jednak za Lady Blanche nie będę przepadać. Jeżeli chodzi o... O wybór piw pszenicznych, tak zwanych witów, to, to wolałbym coś belgijskiego, jak na przykład kiedyś omawiany Blanche de Bruxelles. Wolałbym nawet coś za naszej wschodniej granicy, czyli czyli mnie obołoń bardziej smakuje niż Lady Blanche. Ja wiem, że tutaj wiele osób może poczuć się urażonych, ale, no ale po prostu jako. Jako piwo pszeniczne z kolendrą, to nie jest dla mnie lepszy, bo ma jej naprawdę pod dostatkiem. A w Lady Blanche niestety. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że, że te oceny są czysto subiektywne, dlatego hm, możecie. Możecie oczywiście spróbujcie piwa i, i przekonajcie się sami, czy wam zasmakuje. Jest to na pewno dość, dość nietypowe piwo. Przynajmniej na tle tego, co ja piłem. No, Ale też jest taka prawda, że że w Witbirach to ja mam bardzo mierne doświadczenie chyba jeszcze mniejsze niż w górnofermentacyjnych mocno chmielonych piwach ale na tle tego co piłem Lady Blanche wypada najsłabiej, no niestety ale pomimo tego, że to piwo wypada najsłabiej to naprawdę bardzo szybko się je bije, znika w mgnieniu oka, no i no i zróbmy jeszcze eksperyment, że drugą część piwa wymieszam sobie z drożdżami tak, tak naprawdę dokładnie i zobaczymy co wtedy w tym smaku się nam ukaże. Może coś się zmieni, może, może nie, no ale mam nadzieję, że jak coś się zmieni, to na lepsze. Lady Blanche to piwo, które zdecydowanie trudno spień. Już przy tym drugim dolewaniu, jak intensywnie piwem mieszałem, to to powstała ta piana taka trochę bardziej gęsta. Jest niska, no i... Ale jest i tutaj fajnie wygląda teraz. Taka centymetrowa warstwa pofalowanej piany jest teraz tak, jak być powinno. Ja nie wymagam tutaj oczywiście tej piany, nie wiadomo ile. Niech jej będzie nawet pół centymetra, ale niech ona się poutrzymuje te chociaż 5-7 minut, no, żeby można było na czymś oko zawieść. Dlatego jeżeli będziecie sobie piwo nalewać, to najlepiej nalejcie pół, drugie pół intensywnie bardzo mieszajcie i wtedy dolejcie. Piona powinna lepiej się sprawować niż za pierwszym razem. Hmm, bardzo ciekawe, bo wymieszałem sobie piwo z drożdżami i przy tym drugim nalaniu piwo zrobiło się jeszcze bardziej łagodne w smaku. Teraz to naprawdę jest takie przełykając, z jednej strony praktycznie nic nie czujemy, a z drugiej strony piwo stało się takie troszkę bardziej gęste jest to, no, bardzo interesujące doznanie, nietypowe. No i muszę powiedzieć, że zaczyna mi się podobać. To Lady Blanche jest dla mnie taką zagadką, bo to jest piwo, które smakowo zbyt wiele nie oferuje, ale coś w nim jest, że chce się brać kolejny i kolejny i, i to jest, no, taki trochę fenomen, bo piwo, które nie ma dużo tych podstawowych smaków, które ja bym chciał które ja tak lubię, czyli cytrusy, czyli kolendra tutaj dostaję taką zbożowo-drożdżową mieszankę która jest na tak idealnie wyważonym poziomie, jest tak bardzo delikatna, że aż smaczna jednak to piwo warto spróbować bo, bo to jest taki wid niecodzienny, przynajmniej tak mnie się wydaje, bo, bo jeszcze raz zaznaczam Mierny ze mnie degustator witów, z reguły to się ogranicza do obołonia, który chyba tak naprawdę nie do końca jest witem, więc, więc sami rozumiecie. Jest w tym piwie coś, oczywiście mówię już tutaj o Lady Blanche, jest w niej coś pociągającego, no i bynajmniej nie jest to ta broda z etykiety smaku. a no, Spróbujcie sami, bo, bo ciężko jest oceniać coś, co jednocześnie smakuje i tak nie do końca... I tylko zapach by mógł być lepszy w tym piwie, zdecydowanie. No ale co, myślę, że, że skończymy już dzisiejsze wakacje. Miał być krótki odcinek, więc... O Ojejku. Miał być krótki, a nagranego materiału jest 20 minut, więc postaram się przyciąć ile się da. No i jakieś 10-15 minut zostawię za was. Tak więc moi drodzy, wydaje mi się, że nie chciałbym Lady Blanche wystawiać oceny, bo... Bo piwo jest tak szalenie dziwne, że każdy musi spróbować i samemu je sobie ocenić. Wydaje mi się, że dziwniejszego piwa jeszcze w tym roku nie piłem. Ale browar zaskakuje. Do usłyszenia za tydzień. Na razie.